Portal konstancin.com przedstawia Historia okolic Konstancina Jeziorny Tekst Paweł Komosa Adaptacja audio Bartek Biedrzycki Historia Kościoła w Cieciszewie W Cieciszewie znajduje się plac, który jak pisano już 100 lat temu przez mieszkańców otoczony jest wielkim szacunkiem jako miejsce dawnej parafii, o czym przekazują sobie opowieści w kolejnych pokoleniach. Przeprowadzone badania potwierdziły tę opowieść, bowiem w tym miejscu znajdował się kościół. Do niedawna przyjmowano w ślad za pierwszą znaną zmianką o proboszczu cieciszewskim Boleście, obecnym przy erygowaniu parafii powsińskiej, że ówczesna parafia świętego Prokopa powstała w roku 1398. Data taka widnieje na kamieniu pamiątkowym ustawionym w, na placu w 600-lecie tego wydarzenia, choć ksiądz Nowacki, wybitny znawca historii architezyzji poznańskiej, wskazywał, że parafia powstała zapewne w XIII wieku. W jego początkach szerzył się bowiem kult świętego Prokopa z Sazawy, będącego pierwszym patronem parafii, nasilony wskutek kanonizacji w roku 1204. Domysły te warto potwierdzić dzięki odnalezionym zapiskom w archiwum głównym akt dawnych, związanym z przeniesieniem kościoła do Słomczyna, jak zapisano w XVIII wieku, stary kościół powstał w roku 1236. Powyższe sprawia, iż świątynia znajdująca się obecnie w Słomżynie staje się najstarszą na Urzeczu i w tej części Mazowsza, bowiem pierwsza wzmianka o kościele w Górze, który miał istnieć od czasów najdawniejszych, pochodzi z roku 1252, zaś uznawana dotąd za najstarszą służewska parafia świętej Katarzyny powstała dopiero w roku 1238. I choć zapisek o powstaniu Kościoła pochodzi z roku 1737, a już pół wieku później zapisano o początkach Kościoła Ciciszewskiego, od kogo był fundowany i jak uposażony, wiedzieć nie można, gdyż ta wiadomość sięgałaby aż w wieku 1200. Uznać można go za wiarygodny. W sukurs przychodzi tu wiedza księdza Nowackiego, który już kilkadziesiąt lat temu wskazywał, iż kościół powstał w wieku XIII, gdzie, jak wiemy, istniał wówczas gród Ciecisza. Zapisek sporządzono zaś z okazji ustanowienia parafii w Słomczynie. Odwołując się do dokumentów zniszczonych w kościele w Cieciszewie, z którego ocalić zdołano jedynie księgę małżeństw, a uczyniony został ręką współczesnych, którzy pamiętali jeszcze dokumenty przechowywane w dawnym kościele. Co więc stało się z kościołem w Cieciszewie? Prócz powyższego zdania udało się odnaleźć szereg innych dokumentów, które w przyszłości umożliwią opracowanie jego historii. Tutaj jedynie jej krótki zarys, zresztą znany już wcześniej i opisany dość dobrze na stronie parafii w Słomczynie. W roku 1412 kościół został odnowiony przez Mrocisława, inaczej Moroczka z rodu Pierzchałów, którego wnukowie znani byli już jako Cieciszewscy. W roku 1439 kościół został odbudowany ponownie po rozstrzygnięciu sporu między przedstawicielami rodu pierzchałów, którzy nie zgadzali się co do jego lokalizacji. Ostatecznie jednak wzniesiono go w pierwotnym miejscu, gdzie stał przez kolejne stulecia aż do roku 1715. To nie szereg powodzi przyczynił się do jego upadku, mimo iż tak wskazywano dotąd notując, że kościołowi zagrażała Wisła. Przez lata znajdował się w tym samym miejscu, a w okolicy kwitło osadnictwo. Cieciszew nie leżał już wówczas nad rzeką, a do części zwanej Wielkie Cieciszewo-Kościelne, gdzie niegdyś na półwyspie znajdował się gród, woda docierała rzadko. Świątynia od lat nie znajdowała się nad brzegiem Wisły. Kościół doszczętnie... Zniszczyła jedna powódź, która zmieniła także korytowisły kierując je w inne miejsce. Kroniki notują, iż w roku 1713 skutek takiego kataklizmu w Warszawie i okolicach zapanował głód. Być może więc właśnie w tym roku przyszła katastrofa? W Kluczu Oborskim, Zagładzie i późniejszemu zapomnieniu uległa największa miejscowość, z którą ci cisze w graniczy, zwana Kozłowem, która znalazła się na dnie rzeki. Zniszczona została wieś Sosnka i większa część Cieciszewa. W roku 1715 na niegdyś zasiedlonych gruntach zaczęło się nowe osadnictwo, a na zniszczonych ziemiach nazwanych od osadów wiślanych piaskami powstała nowa wieś. A Cieciszew zmniejszył się do kilku domostw na dawnym półwyspie i jak zapisano, zniszczeniu przez powódź uległ także kościół, a jego resztki rozebrano. Stało się to przyczyną odbudowy kościoła na Skarpie, przez kolejne lata Cieciszewski Kościół był niejako ruchomy, bowiem wszelkie zachowane świadectwa sakramentów wskazują, iż chrzciny, małżeństwa i pogrzeby miały miejsce we wsiach na terenie parafii. Dopiero w roku 1725 ukończono budowę nowego kościoła, a w roku 1737 ustanowiono parafię, która jeszcze w XIX wieku znana była pod nazwą Parafii Cieciszewskiej w Słomczynie. Taki los Spotkał kościół, który datą powstania wyprzedza świątynię w Górze Kalwarii, na Służewie oraz inne w tej części Mazowsza. Choć pamiętać należy oczywiście, że w miejscach tych istniały już wcześniejsze ośrodki kultów religijnych. Jednakże Cieciszew i jego mieszkańcy mają prawo czuć się dumni z tej wielowiekowej historii, którą przechowali dla podobnych, wskazując przez lata miejsce dawnego kościoła.